Jakby ból odjął ręką Tak się kurwa pożegnał z odręką Do niebios okienko Wypełnił czary denko Nie napełnił pychą wierzę Nie śpi licho Zeksewaziłby to tylko psychą Śmiejąc się nad swą pełną michą Przyjdzie czas, że talerz będzie pusty A wtedy Przemówi złoto Złotouscy Kochomizm jest szóstym, a w ręku manuskryp Odezwą się światy duchów Skamienieje diabeł w brzuchu Tak się skończy światem trupów A przeżyją nieśmiertelni A księżyc pełni Pojawi się na północy Hokus pokus o zmroku Stara prawda wyjdzie z lochów Czaisz, nie chcę przerywać i teraz choć dobrze się bawisz I takie kwestie, że trawisz I ani się nieś i morale naprawić A prawda nie ogiem na kłamstwa, pójdzie z dymem pałac państwa pa. Już dość wielkich mości, podłości szatelswa. Ciała niebieskie ułożą jak rubik, to z wielkich niebios I żaden klaun nigdy nie zrozumie tego I jebać te kurwy, innego zdania nie będę miał nawet sekundy Ty Jestem gotów do kolejnej rundy Te rundy to życie, zdrajcy na stryczek Co posłali bliżnik do piachu za na fryszek? Co posłali wyźniej na fryszek? Co posłali wyźnik do piachu zapyszek? Zdrajcy na fryszek! Co posłali wyźnik do piachu zapyszek, Prachu zapyszek,